Witamy w kolejnym dzisiejszorcie. Nie wiem, kiedy Tomasz to, wróci, to wrzuci, ale to, to nie jest tak naprawdę ważne. Ważne jest to, że dzisiaj po konferencji... O, cudownie w ogóle, to masz jeszcze półtorej godziny. W każdym razie jesteśmy właśnie po, po konferencji EA, jak słyszycie sami. Właśnie tam jest dźwięk defibrylatora w tle, ponieważ ten... Dobra, że do tego dojdziemy powoli. E, jesteśmy po konferencji EA i i, i co I w naszym wspomnianym studiu są Tomasz. Witam, witam. Robert. Siema, siema. Oraz Konrad. Mm -hmm, tak, to teraz będzie standardowy przywitanie Konrada. Jestem jeszcze ja. Ja tam wolałem od... te. Ty... Tak, jesteś jest tak samo Piotrek z nami, witamy się Piotrze. Tak. Dziękuję serdecznie za te, przemiłe, za te przemiłe powitanie i przejdźmy może do tego, co się działo na konferencji EA. Ja, oczywiście zaczniemy w takiej kolejności, jak wszystko się pojawiało, ponieważ ja nie będę teraz skakał po tej liście i tego odkreślał i, i, i co? I zaczynamy od, od blockbustera, tak naprawdę, który pojawi się na półkach sklepowych 6 marca roku pańskiego 2012 niestety, czyli Mass Effect 3. Panowie, Jakiś tam... Gówno. A no, szef... Coś ty kobiety, kurwa która, powiedział? To miała być taka ironia, która... która... Z którą płynnie przejdę do moich zachwytów, że Shepard kopie tyłki, Shepard ma badassowe ostrze, jakieś cyfrowe, i tak to wszystko wygląda jak nie, w ogóle. Nie, w ogóle to, co się po prostu pojawiło po tym, jak zobaczyliśmy ten gameplay i tam na tym gameplayu Reaper wypełza z ziemi i później się pojawia ten montaż, na którym jest normalna muzyka, gdzie słychać gitarę, to przykro mi, ale ja po prostu zapaskudziłem dywan. Obsiliłem go tak, że teraz jest pod mną kałużą. To znaczy, że mnie ten Reaper nie zachwycił, jakoś tak cienko dostawał, powinien być może mocniejszy, no pamiętasz poprzedniego. Tego... Ale wiesz, no, zrób. Super-Rena musiała To okay. Konrad, Konrad, przepraszam, ale no wiesz, oni nie będą robili demonstracji na poziomie insanity, bo imby zdjęcie tego ripera do pierwszego checkpointu zajęło <laughs> pół godziny. <laughs> Oj, ja że takich skopiemy w czasie tej. Nie gier. wiem, ale ogólnie A. bardzo mi się to podobało. Podobało mi się, Znaczy, może inaczej, ten, mo ten motyw z przetaczaniem się, który oni przyjęli z girsów, tak mi teraz kompletnie do tego pasuje, po, po tym, co tak. było w dwójce. Do tego te ostrze, które się pojawia z Omnitula, i one jest, o Boże, jakie one jest! Ja chcę takie po prostu. Ta gra będzie, no. Dopiero wyparłeś dywan, ostrożnie. A... Okay. Ale naprawdę ostrze wygląda konkretnie. Trudanie się tak, ale nie, cały czas no, takie nalecze, muszą dużo sprawić w stosunku do dwójki, żeby gra bardziej płynna, ale są na dobrej drodze. Ale już będzie ta... bardziej strzelanka, no ogólnie fajnie się zapowiada, ale niestety martwi mnie, że to już nie będzie RPG jak dla mnie. Nie, zobaczymy no, jak z tego wyjdzie, oni mieli wzmocnić te elementy RPGowe, ale dla mnie ta nie, ostatnia tak. sekwencja, w której on po prostu, w której Shepard się pojawia z tym logiem Mass Effecta, I tą ręką puszcza, i pojawia się to ostrze. No, wybaczcie, ale przy tym po prostu można dojść. No, to był fajny motyw. To, to prawda. jest naprawdę, jest fenomenalnie to wszystko złożone. Jeżeli ta gra będzie tak wyglądała w ruchu, jak ona wygląda, czyli będą te ślizgi, będzie można komuś wbić to ostrze w gardło, będą te finishery mili i tak dalej. No, ja po prostu nie wstanę od konsoli, nie ma opcji. No, Uuu. kolejny przykład, na to, że się gatunki gier przeplatają coraz bardziej. A to wiesz, nikt, nikt Dzięki nie Dzięki temu mamy to znaczy, efektowniejszą to znaczy... rozgrywkę. Ja nigdy nie uważam, że ostatnio coraz bardziej wątpię w to, że coś takiego jak oddzielnie gatunek RPG w ogóle istnieje tak naprawdę, bo patrz, Baldur był strategówką, Falot był jakąś tak taktyczną grą też, no nie? RPG to jest tylko dodatek, no nie? No, to, do... nie to, to nigdy tak. nie jest rasowy, a według mnie ma zefek w ogóle spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o RPG, bo, bo nie ma tabelek, tylko są umiejętności gracza i to jest... Tylko mimo wszystko brakuje mi, brakowało mi w dwójce trochę tych możliwości z jedynki, mam nadzieję, że w trójce dodadzą... Właśnie, jak W między dwójką a jedynką, no, ale trudno... Znaczy oni coś takiego mieli czy... zrobić, tego hybrydę, ale to jeszcze w Takie takim razie jestem musimy za, poczekać. Tylko jeszcze na dobrą sprawę, albo nie było czasu, albo taki mieli plan, żeby pokazać efektowną stronę, a mam nadzieję jeszcze jutro bodajże ma być jeszcze wydzielona jakaś Konferencja chyba pokazy z Mass efektem i może, mam nadzieję, że zaprezentują więcej tych elementów RPGowych. No jeszcze mamy ponad pół roku. Zmiera, co, się... no ja tu jeszcze się nie wypowiadam. Nie, no na no pewno, pewno, pewno czekamy, no najmocniejszy premierę, punkt konferencji jej tak naprawdę i potem już jest, będziemy bać Must have new premiery, no kurczę. Tak, niech zdecydowanie. Ja jeszcze podejrzewam, że, to to jeżeli to to... Zrobią, że jeżeli rzeczywiście zrobią tą edycję kolekcji neryczką, w której będzie Heum Sheparda, to ja jestem po prostu gotowy zrobić to ten chiński chłopczyk i sprzedać swoją własną nerkę. Kolejny, kolejny Kolejny hełm dla kota, obok, obok hełmu Master Chief'a i hełmu z Helgasta, tak? Helm Master Chief'a się fajnie kopało, pamiętam, dopóki się nie rozpadł. No yeah. to już, yeah. już jest inna sprawa. No dobra, to e, jest dobra. temat na, in na inną rozmowę. Tak, kolejną grow, która u mnie wywołała kałużę na dywanie był Need for Speed The Run, ponieważ ja naprawdę od groma czasu spędziłem przy pierwszym Andre Grandzie i przy drugim i przy Most Wanted, I to, co tutaj widzę, to jest taki miks Undergrounda, jedynki i Most Wanted po prostu. Do tego Aha. jeszcze, znaczy może inaczej, troszkę kretyńskie przynajmniej moim zdaniem są te wplecione te elementy, gdzie biegamy po dachach i skaczemy milion Heavy metrów raid. w dół, po czym robimy sobie tam przed, <laughs> robimy sobie przewrót i o, on wstaje, biegnie dalej, później kopie policjanta w twarz. To jest takie trochę przekombinowane, ale pod względem tego, jak ten samochód się trzyma, jak wyglądają drogi i poza tym, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to gameplay z PS3, I fakt, że to trzyma odpowiednią ilość klatek, no ja to kupuję w dniu premiery, nie ma opcji po prostu Do tego ja też Porsche 911 podobał. GT2 RSR, które się tam przetoczyło przez Gameplay, McLaren MP4-12C I ten... trudno jest ocenić model jazdy po samym obejrzeniu filmiku, ale wyglądam na taki undergroundowy, klasyczny Tak, dokładnie, taki... właśnie o to chodzi, Fajne że jest po prostu do korzeni mm -hmm, Tak, no Poza tym to jest no i... Black Box, no to oni robili przecież te, te najważniejsze części, nie oszukujmy się Dokładnie, ja też się zajarałem No, te quick time eventy, takie trochę podruba heavy rain, ale... No, ale co zrobić? Upodobnia się widocznie do... Nie, ale trzeba, trzeba przyznać. Szybcy i wściekli, ale ja tak. lubię serię, więc... Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że tak naprawdę szybciej wściekli to, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa tutaj widzę trochę takiego gambola. No, też można. Znaczy na pakier z prawem, tylko, że tak naprawdę no te, te quick time eventy, jak już wplatają, to wypadało... Chociaż podejrzewam, że to było na potrzeby konferencji, bo nie wierzę, żeby w grze były eventy pod tytułem trójkąt, trójkąt, trójkąt. Dwa triggery, koniec quick time eventu. jeee, yeah, w ogóle to było po prostu słabe. No. Nie no, na pewno coś tam dadzą. No. Kolejny przykład razie. na to, że gatunki gier się mieszają. No i to dosyć mocno w tym wypadku, to, ale wszystko. To, to także może być spełnienie moich snów, bo ja chciałem. Trochę takie typowe wyścigi mi się nudzą, szczerze mówiąc. Chciałem bardziej fabularnego podejścia i Net for Speed od dawna ma takie zacięcia, nigdy mu się konkretnie nie udało, tylko w Most w pewnym stopniu. No, i to, mnie to, to właśnie może za no, fabuły były raczej kretyńskie generalnie no, Grand, Gr jakiś tam głupi ten... komiks, ale i tak mi się mega gra podobała. Nie, bo... wiesz co, akurat Underground 2 to dla mnie to, to była kompletna porażka, jeżeli chodzi o stronę fabularną, bo oto jeżdżę sobie po mieście, przyjeżdżasz, człowiek rozbija mi samochód i ja jestem fajny, o, idę wyrównać rachunki i zaczynam porzutem 206 albo czymś w tym stylu, to takie... E. No, jeżeli już ma być fabuła, to nie będzie sensowna, a The Run może w końcu to się... uda no, ale no, skoro no, Fight Trzymaj Night Champion... Skoro Fight Night Champion dał radę z tą fabułą i jednak był za to chwalony, no to czemu miałoby się nie udać udocznić For Speedowi, nie? Nie wiem, ja wierzę w Black Boxa, mimo tego, że zawiedli mnie potężnie naprawdę przy Karbonie, to, to daje im kolejną szansę. Przy Karbonie i... i Undercoverze przede wszystkim. A to są Antet ludzie od, od tych też. najsłabszych części. A, tych Ale nie, oni też robili te najmocniejsze. Speeda. Tak? tak Mówiąc. O... też jest ich dziełem, tak samo jak Undercover. I jedenka i dwójka, dokładnie. No, to Aha. już mi się... Hmm. Także no, no co, coś tam się pozmieniało, mam nadzieję, że wrócili ci sami ludzie. Tomaszu, bo milczysz, co powiesz? Bo ja nie oglądałem tego, no to, się, no to co mam mówić, no ja. Jest ja maria, no, no, a, no, a końcówkę, co no ja końcówkę to co ty robiłeś. Znowu byłeś w pracy? No, ja... Nie, kąpałem się. Jeszczeż mówię, też tak jednym okiem <grym> tylko oglądałem, nie drugi, no, Za przeproszenie no <grym> Ty Mówiłem, nie miało nie być, no, ale nie. Poglądałem końcówkę. Na końcówkę. Się A, prysznic wezmę, muszę się dzisiaj wymyć. Dobrze. Ty no <śmiech> byłeś pompki, przepraszam bardzo. Ej, dobra, ale to było później. Nie pompki, <śmiech> tylko brzuszki. Pompek nie umiem, nie daję rady. Dobra. Tak, dobra. Dobra. Dobra. tak, tak czy siak jak oglądają ostatnie dwie gry, także jak do tego dojdziemy, to się zacznę odzywać. Pa, pa. sobie, okej. Okay mówimy panowie w ogóle o The Old Republic czy nie, bo to tak nie bardzo dotyczy konsoli ja szczerze, ja szczerze mówiąc przeskoczyłem zacząłem to oglądać i zauważyłem, że z jakiegoś powodu mój stream jest o 3 minuty opóźniony i wziąłem go live I ominąłem praktycznie całą prezentację, będę musiał to obejrzeć później. A no to no ja tak mogę tak... powiedzieć, że no nie był tak fajny trailer jak pierwsze dwa. No pierwsze no dwa właśnie, pamiętam, to... że były mega, a tutaj była taka składanka wszystkiego co mieli, miałem wrażenie, taka na taki taki miks był po prostu i oczywiście wiadomo, że tam wszyscy na sali oszaleli, bo pojawiła się Duża ilość czerwonych mieczy świetlnych kontra, duża ilość zielonych, niebieskich mieczy świetlnych w tym momencie wiadomo, że wszyscy, którzy siedzą na sali, to po prostu tak zaczyna w robić... W porównaniu ze Star Warsami nakinek, a wszystkie Star Warsy inne przyjmie pocałowaniem ręki. A tu tak, to właśnie. inna sprawa. Inna sprawa, że ja to bym, zamiast takiej stylistyki jak w serialu Clone Wars, to bym chciał właśnie Star Warsy zrobione w takiej wersji, jak, jak te trailery The Old Republic. Bo naprawdę to jeszcze sobie trochę na taki online... Ale nie, bardziej mi chodzi, mówię o film, nie? Bo Aha, to sobie... jasne, jasne. Dobra, to, to co, odpuszczamy sobie jakąś większą gadkę na ten temat. Odpuszczamy. No i kolejna gra, która... To był pre-render, ale naprawdę mało mi to obchodzi. SSX. Nie, nie, nie patrzałem wtedy. Jezus Maria, je nie obchodzi mnie, że to był pre-render, ale samo ukazanie rozgrywki, jak się spierdziela przed lawiną, w ogóle motyw z podwieszeniem się czekanym helikopterem, że przeskocz na drugą stronę kanionu, no. Przecież to Ideale. jest tak miodne. No i dodajmy, że będą trzy generalnie różne założenia rozgrywki. Tak, tak, tak. Że to, Pierwszy że trzeba, to będzie albo... race, tak? A drugi hmm, będzie tak. trick, a trzeci będzie trzeci survival. Także, także naprawdę się nam zapowiada bardzo klarowna gra. Co prawda tam gameplayu nie było prawie w ogóle, ale widzieliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj gameplay taki całkiem, całkiem Także ja ma... się jeszcze pojawi w ciągu tych targów No tak, także nie ma co się martwić tak naprawdę i, I tutaj na tym polu, no to to jest kolejny must have od EA No myślę, że tak, naprawdę Nie, moc, nie ma nawet produkcja. co dyskutować FIFA 12 Next Super, super, pracowaliśmy dwa lata nad wspaniałym silnikiem kolizji graczy, żeby upadł w ogóle, kaczki. Znaczy kaczki. nie, nie, nie, to system kolizji graczy to był przy Maddenie kolejnym. Ale nie, nie, tu też ta, był Impact Engine, także... Ale w ogóle ja nie rozumiem do końca to, co tam się stało, ponieważ na tym trailerze wypowiadał się m.in. trener Manchesteru, który jest Anglikiem i pod jego angielskim były suby. Natomiast kiedy pojawił się jakiś afroamerykanin, który miał chyba. który mocno się inspirował tym, tą postacią szczęki z Jamesa Bonda, bo też miał takie zęby, nie wiem, kim on jest chyba tam muzykiem jakimś. Ma długie włosy, czapkę i pewnie skacze jak małpa, czy coś w tym stylu. Jak to zwykle tych. To takie powiedz. W każdym razie właśnie dlaczego? były suby pod ludźmi, którzy władają poprawną angielszczyzną, natomiast pod tymi, którzy tam yeah, I'm playing before I go to my studio, do some records, to okej, okay, w porządku, no. nie bardzo rozumiem politykę. Jak oni ten... nie wiedzą, właśnie jak oni mówią na, na football soccer i, i nie ma pod tak, nimi tak. to to mnie właśnie dużo <śmiech> znali. Także naprawdę, no trzeba pogratulować tutaj jej realizacji. Peter Moore też mówi z bardzo takim, znaczy no, nie wiem, on w sumie ma trochę takie należałości angielskie, więc dziwię się, że go tam porozumieli, bez, bez takich ludzi, którzy tabliczki przekładają. Um... Dobra, to jest FIFA, dalej jest Madden. Grupa z... wielkich, spoconych mężczyzn, którzy uderzają w siebie z wielką siłą i jest nowy system detekcji kolizji. No i właśnie, pewnie... w tych momentach, jak zacząłem gra... mówić o grach sportowych, to sobie na chwilę wziąłem odpoczo... oddech. Ja tak ja, samo. Ja poszedłem robić pompki, więc nie wziąłem oddechu. Ja się... się uczyłem, tak. Już było e, dobrze, kolejna gra, która nas nie interesuje. Być może kogoś słuchaczy, przepraszamy, że tak bardzo pomijamy, ponieważ pojawiły się pewnego rodzaju e, narzekania na to, że po prostu mówimy, że coś kogoś nie obchodzi i to pomijamy. Więc The Sims Social, nikogo nie obchodzi, to pominiemy i przejdziemy teraz do następnej pozycji, którą jest nowa gra od Insomniac Game, która sprawiła, że po prostu no ja po raz kolejny zapaskudziłem podłogę The Reckoning, tak? Nie, to nie jest to jeszcze, oh, The Reckoning inwestra. to był... Nie, nie, nie, dobra, ale Reckoning trzeba powiedzieć, co to było, to był jakieś tam fantasy RPG, tak? Coś takiego, mm. że jesteś, jesteś zombie, które stara się odzyskać władzę oh, nad czymś tam... No, no. na... Z, a no zaczął, tak... się, zaczął się pokazać, co to połączenie Fable'a ze stylistyką z World of Warcraft, dobra, next czyli taki trochę masz efekt fabularny przy okazji bo tam mamy zombie i tak dalej i a. przechodzimy do Overstrike'a, czyli tej nowej gry rzeczywiście I to naprawdę jajcarsko. i to wygląda naprawdę fajnie a. ze względu właśnie na humor, ponieważ ja naprawdę mam wielką dozę, jeżeli chodzi o zaufanie w stosunku Będziemy do Insomniak z dziewczynami. ja mam wielką dozę zaufania w stosunku do Insomniak przez to, jak oni zrobili Ratchet'a, jak zrobili Resistance'a, ja naprawdę wierzę w ich talent a poza tym uwielbiam ich humor To co się pojawiało w raczecie, to jest dla mnie po prostu obłędne I to jest gra przy której naprawdę można się trochę pośmiać I widząc właśnie kontynuację tego Tą bezczelność bohatera Który siedzi przy biurku w czasie wywiadu I do tego jeszcze właśnie dochodzi naprawdę bardzo fajny koncept rozgrywki Który tak odrobinę zajeżdża Team Fortress z tymi jajami, że właśnie jest koleś, który tam skręca karki i w ogóle odbija kule i tak dalej. To jest tak fantastyczne, że jeżeli gra utrzyma tą taką trochę komiksową stylistykę, ja podejrzewam, że to będzie potencjalny hit i ja też to kupuję. Trochę z brinka jest taki styl graficzny. Tak, ale no trzeba powiedzieć, eee, to znaczy, że naprawdę koncept jest fajny. Mnie się teraz z Team Fortress 2 skojarzyła, stylistyka trochę ich humor i tak dalej. Nie, no, nieco. znaczy no mało jeszcze wiemy, więc ja tam nie mówię, czy must have, czy nie, no zobaczymy. Ale może być naprawdę świetna gra, bo oni się znają na gameplayu, oni się znają właściwie na robieniu po prostu świetnych gier. Tak, i właśnie mamy ja tutaj... zaufanie. Więc... I przychodzi też na Xboxa, czyli cudo. cudo. Ja się pod tym podpisuję i jeżeli jesteś jedną z tych osób, która ostatnio na Twitterze oficjalnym Insomniac Games wytykała im, że się sprzedali, bo robią grę na Xboxa, jesteś idiotą. Powiedz, e... że coś się z tobą dzieje. To, to, to wiadomo od dawna. No i panowie, zostaje nam ostatnia gra tej konferencji ten teoretycznie największy hit, w którym był jeden z najbardziej intensywnych gameplay świata, kiedy to pojawiło się niezwykle zabójczo nudne połączenie czołg plus pecet i cały czas na ekranie cię wyświetlało, eee... że naciszki W, Dobrze. aby jechać do przodu. I... Ja tu miałem być oddelegowany do opowiadania na temat tej gry, ale w sumie trzeba coś powiedzieć. Ja tylko, to, to ja ja tylko powiedzieć. wtrącę, wtrącę tylko jeszcze jedną rzecz zanim cię dopuszczę do głosu. Podejrzewam, że będziesz miał jednak coś do powiedzenia że DICE gdzie jest gameplay z wersji konsolowych? bo no naprawdę tego zacząć no. centralnie, centralnie w i drapi mi po plecach to, że może że ta gra naprawdę tak wygląda na jakimś pc który jest zbudowany przez NVIDIA i Intela w jakiejś kolaboracji w laboratoriach 400 16. metrów pod ziemią i kosztuje jakieś milion dolarów bo mnie to, mnie to naprawdę centralnie wsute i tak dalej, bo ja chciałbym zobaczyć coś takiego na mojej konsoli, której z moich dwóch konsol i tak nie bardzo rozumiem, co się stało, bo mieliśmy zobaczyć ten gameplay w końcu i albo to były takie zapowiedzi, dokładnie. No tak. no no i zresztą, właśnie, jak albo... ci mówię, gra będzie nieco lepiej od Battlefield Battlefield'a, Bad Company 2. No, no to, Ale to. to byłoby straszne oszukanie graczy, bo jednak cały czas się hype'uje tą grę. jednak. Tak. W Stanach, ja... na targach E3, gdzie taka gra to będzie 10% sprzedaż PC, a reszta konsole i pokazuje się po raz kolejny tylko wersja Ale Ludzie nadal będą zadowoleni gra będzie nadal ładna i będzie się fajnie grało. Oni ja by pokazali widzę. ten silnik, kurczę, tam taką krótką rozgrywkę, tak samo z multiplayera i nie było tam widać żadnych elementów interfejsu, no ale jak potem przyszedł koleś, wyciągnął pc ta i zaczął jechać czołgiem, no to już naprawdę nie wiedziałem, co powiedzieć. No. Nie, no bo ja że właśnie spodziewałem sobie, myślę, boże, nie no, E3, no to tak jak każdy normalny, inny cywilizowany człowiek, też mnie pada, stanie na scenie i będzie w to grał. I tu koleś mi pokazuje, że siedzi pod sceną taki facet w jakimś czarnym, przy jakimś czarnym biurku, za czarnym monitorem i on teraz, o, Steve is going z Goni tu sobie little bit of gameplay. No i what the fuck? To zostało z no, 5 no. PC-tów i pewnie wszystkie były w jeden połączone i na tym hulał ten Battlefield. Tak, 3. taki no, klaster. No, ja to myślałem to jest... już, że to jest... Że to hula na, na tej nowej konsoli Nintendo. Tutaj pisałem właśnie do chłopaków, że tam no, <laughs> tak, na oczywiście. tym leciało. I wąsy Mariana ja będzie tam ekskluzywem, na, na pewno oczywiście. Dobra, tak. to może ja coś powiem. Jak jestem zajarany model bardziej Battlefieldem od Battlefielda wciąż, to mimo, mimo tego sądzę, że Battlefieldowi udało się zrobić coś takiego w sensie Wydaje mi się, że kolejny model ofer będzie musiał uszkolać na nowym silniku, że nie wiem, jakoś spocząć graczy problem z Battlefieldem jednak, jednak je trochę i przestanie kupować te... Jesteś, moim zdaniem, spadnie. Co moim zdaniem jest? jesteś jest zbyt delikatny, Konradzie. Po prostu uważam, że Call of Duty może się schować z tym swoim silnikiem, który od 2007 ale roku wygląda tak delikatny, bo z, wiem jaką siłę ma marketing Activision. Wiem, jak, jakie miejsce świadomości gra, graczy takich taki szczególnie, którzy kupują konsole i raz na rok kupują tylko Call of Duty. To jest jedyna gra, jaką kupują. No, no, no jasne. I wiem jaką ale... siłę ma ten marketing i Battlefield musi się naprawdę mocno, mocno ale on nadal Nadal jest pokazywany na targach i tak dalej. On musi jakoś wyjść poza poza społeczność hardkorowych graczy, poza świadomość ludzi, którzy i tak siedzą w tym, którzy i tak od lat wybierali Battlefield nad Modernem. Ale Battlefield mi się wydaje, on i tak pobije rekordy sprzedaży dla serii, a i tak z kolei nie ma szans. Nie, nie sięgnie nawet jednej trzeciej sprzedaży. Tak, ale porównując, my gadamy o technologii, no ten silnik Frostbite 2 no to jednak miażdży po prostu efektami. Ja się, chciałem powiedzieć, że jak ludzie sobie w końcu, o, przejdzie znajomy do znajomego, po, powie, po, patrz, ten silnik wygląda tak dobrze, a z Modernem mimo, że wygląda dobrze, to już jest jednak przestarzały. I tak jestem pod wrażeniem, co nie wyciąnę z tego starego silnika z Call of Duty 4, nie? I tak przez te gameplaye Modern Warfare nie wyglądały źle. Ja myślę, że konwencja Modern Warfare już w trójce to, jest, to będzie nadal świetna, szybka, wartka akcja na pewno. Tylko, że to nadal jest takie, wiesz, oglądam ten gameplay, widzę, orzące płyną tymi nurkami, to są znowu takie akcje, takie skryte i tak jakbym... Pamiętajcie, no, że jednak samo, większość graczy kupuje te gry dla multiplayera i yy, tak naprawdę dylemat Call of Duty czy Battlefield ogranicza się do wyboru, czy wolisz szybką skoneksowaną akcję, gdzie co chwilę ktoś ci wyskakuje z za rogu, czy wolisz bardziej taktyczną arty... no. nastawioną na akcję drużynową strzelaninę. No i to jest od osobistych preferencji, tak naprawdę o to się rozchodzi. I... Ale wydaje się, że no, że to, jak, jakim pokazem spektakularnym jest najnowszy silnik od DICE, to tylko przyspieszy. Jakby zmniejszy popularność osłabi serię Call of Duty. Ja się bardzo cieszę nie, w związku z tym, mam nie, dość tej hegemonii. Ja mi się wydaje, że Modern Warfare 3 będzie nawet nie to miał coś przeciwko od Warfare Tylko tak naprawdę, ja na przykład się cieszę z tego powodu, bo wtedy Infinity Ward czy tam Treyarch będą musiały się postarać jeszcze bardziej, żeby, żeby dostarczyć nam jeszcze lepszą grę i móc konkurować spokojnie z Battlefieldem wtedy. Ja zaryzykuję odważnego stwierdzenia, że w tej generacji konsol Activision w serii Call of Duty nie pokaże nowego silnika graficznego. No. Nie, on im się to po prostu nie opłaca, także tutaj jak najbardziej się z tego zgadzam. Oni po prostu wybrali strategię ulepszania tego, co mają do maksymalnych do granic możliwości. Wolą sobie czerpać zyski i, w, i wydać tą kasę na marketing, niż, niż ładować w technologię, która nie przełożyłaby się na wyższe wyniki na stół. Tak jak stwierdziłeś, po co pakować 10, więcej, żeby, 10 razy kasy więcej, żeby na przykład wyciągnąć 10% lepszą grafikę. No. Dokładnie. Dlatego dopóki nie powstaną nowe konsole i tutaj pomijam nową konsolę Nintendo, na którą raczej się Call of Duty nie pojawi, chociaż no zobaczymy. Na Wii był Call of Duty, więc... W każdym razie na pewno jeszcze nie wiem, czy powstanie model Warfare 4, czy jakiś jeszcze inny Call of Duty, to... No i podejrzewam, że się to czekamy na Modern Warfare 4, bo to jest krowa, która znosi złote jaja i podejrzewam, że Nawet że nie zdecyduje się uciąć im właśnie tych, tych złotych jaj, jakby to powiedział Jurek Killer. To jest ich oczko w głowie, skoro dwa studia tworzą. No hmm. ale dobra, mieliśmy gadać o jej a zeszło na Call of Duty. Na Call of Duty, niestety. W każdym razie, no, gameplay z czołgu to... był tak nudny, że po prostu już taka... się zajarałem, y, przepraszam do końca, tylko zajarałem się śmiesznym dźwiękiem error w czołgu, który tam oznaczał, że zaraz się czołg rozwali, także... Tak, tylko że czołg się dziwnym ten... trafem regenerował. Nie, także ogólnie, no przykro mi, ale jakkolwiek chciałem powiedzieć, że, że to był sukces pewnego rodzaju, to nie był to sukces pewnego rodzaju, bo po prostu było to nudne trochę. Generalnie to, co pokazali, to... Ale mam, co było nudne? Gameplay z Battlefielda? No tak, tak no. To znaczy, ja tej końcówki później nie oglądałem, bo bieżąc jako początek... No to się cieszę, że nie to... oglądałeś podobało mi, bo tam czołg jakiś jedzie, nie? to bym no, ja, jedzie, jakby, jedzie, Jakbym jedzie. Miał, pada w ręce, jakby miał pada w ręce, to mogłabym je zajarać, ale... Albo mm. myszkę i klawiaturę, ale... Początek, jak tam strzelił właśnie strzelił bohater na przykład w budynek i zaczęło się strop zawalać czy tam... Tylko, że to o czym mówisz, to był tak naprawdę trailer silnika, a nie trailer Battlefielda. No i to może że to jest wszystko mocno skryptowane, jednakże... Właśnie nie, nie. Właśnie to z tego, co słyszałem, że... A czy tam mają być w kampanii tak czy inaczej skrypty? No, ale... no pewnie tak, ale masz różnicę, że właśnie w Call of Duty są oskryptowane e, zniszczenia, a tu niby mają być przynajmniej w mniejszym stopniu, w, może tak bardziej nieprzewidywalne. A to no, z pewnością ale... w mniejszym stopniu. Ja już powiedziałem swoje, że moim zdaniem to, czego EA potrzebuje, żeby walczyć z Call of Duty, to jest nowy Black. I niech nie bawił się w żadne battlefield tylko pójdę do Kryterionu i powiedz panu panowie, zróbcie drugi raz taką rozwałkę. 25 listopada, to jest data premiery. Nie wiem, czy wcześniej znaleźliśmy tą datę, czy nie. Ale nie, ja też nie pamiętam jakoś tak. Robercie, bo ty chyba no. siedziałeś w temacie. Kiedy Battlefield no. Pan, wychodzi? No nie wiem tak. dokładnie. 25 listopada. No, ale jest, czy wiedzieliśmy znaczy, przed tym, czy wiedzieliśmy przed tą konferencją? Znaczy widzieliśmy, że listopad, ale, ale chyba wcześniej się wydawano wcześniej, że Aha. będzie koło... To są około 2-3 tygodnie po premierze Moderna. No to będzie hmm. zabawnie. Ja chcę, ja no to tak ogólnie jak wam się niedawno... podobała ta, ta konferencja? Mam bardzo I, mocno żadne uczucia. Podobała mi się nawet. Moim zdanie była beznadziejna tak naprawdę. Gdyby pokazać te cztery gry obok siebie, SSX, Mass Effect, Need for Speed my, i, i tego Battlefielda, ale szybko. Tylko, tylko dokończę ten pierwszy trailer, to uważam, że można by zakończyć po 15 minutach i bez sensu. Za szybko się skończyła ta konferencja według mnie. Um, za szybko? Nie wiem, czy te, znaczy brakowało mi jeszcze jakichś kilku fajnych gier, ze dwóch jeszcze mocy gier, ale tak ogólnie... Tak jest delikatnie delikat, lepsza od konferencji Microsoftu, ale tak bardzo delikatnie. Znaczy ja powiem, że bo z mojej strony naprawdę bardzo miło się zaskoczyłem tym projektem Insomnia, bo tak naprawdę nie miałem żadnego pojęcia czego się potem Dokładnie. spodziewać, a oni Dokładnie. wyciągnęli naprawdę taki całkiem fajny koncept rozgrywkowy i podejrzewam, że to się sprzeda znając ich właśnie, ich, ich metodę działania i projektowanie gameplayu. Natomiast tak naprawdę to z dziesięciu gier, które zostały pokazane, to pięć było do, takich normalnych, przynajmniej jak na moje standardy, a reszta to można, można byłoby walić do kosza i nigdy na to nie patrzeć. No właśnie, na koniec chciałem zapytać was, jaka waszym zdaniem gra była najlepsza z tych pokazanych? Z3? E, Z3> nie, nie, nie. nie EA. jest, jest. Mhm. Um, najlepsza. Wiesz co, oczywiście na najlepszy z Mass Effect 3, tylko że za, za bardzo podobny do dwójki jest, nie? Tylko ja powiem, że Nordic Order. Najlepsze na, wydanie na, jest zrobiony Overstrike. Dla mnie SSX jednak. No ja właśnie tak stwierdzam, że cała ta radosna piątka, którą wymieniłem, to dla mnie była na tym samym poziomie i ja się tego będę trzymał po prostu. Także dali po prostu radę tylko i wyłącznie z tymi rzeczami i cała reszta była tak dla mnie zbędna, tak jak już mówiłem. A ty Tomaszu, coś tam masz? No jako, że widziałem tylko Battlefielda, to razem mi się podobało. Był najlepszy i najsłabszy zarazem. Więc tak, więc... Pół godzinki i, z, i jedziemy dalej, tak? Wow. Tak, pół godzinki i mamy, mamy Ubisoft, na którym wie, ja pewnie wiecie, zasnę. Co jeszcze, wiecie, co wam jeszcze powiem, że chciałbym no. to być i bardzo mnie oszukują te takie trailery, bo jak widzę taki właśnie na wielkim ekranie, chciałbym po prostu grać w kinie. O, tak to powiem. I... Kto by nie ten... chciał, Konradzie? Któż by nie tak, chciał? Ten dźwięk jest taki pompatyczny, który tak, naprawdę jest, zachęca. Jest takie... Plus 100 prostu... do zajebistości każdego dźwięku po na takich targach. Po prostu biorę sobie taką konferencję, ze jakąś grę sprzed pięciu lat i te wrażenia, ten, ten taki... Jest to wszystko, wygląda lepiej niż jakbym grał w siebie na telewizorze. No to musisz kupić sobie kino domowe i mieć pierdolnięcie w głośnika. A muszę sobie powiedzieć, że kino domowe podłączę, nie wiem czemu... Ale dobra, zmienić. skończyliśmy nagrywać, czy jak? Jeszcze nie, nie. nie, jeszcze się nie pożegnaliśmy. Ja tylko, no, z, nie jeżeli wszystko... jesteśmy... No. No. Ja wszystko tak, na, może no, podsumowałem, z tych targów, to, znaczy połowę tych konferencji dzisiejszych, tak bardzo średnio, ale z drugiej strony efektownie. No cóż, ja jeszcze tylko wracamy do tematu dźwięku, powiem, że mam swoją UPS trójkę Xboxa podpiętego pod 120-watową wieżę, która bardzo skutecznie irytuje sąsiadów. <śmiech> Dziękuję. I co, i chyba tak naprawdę zakończymy tę radosną audycję, i my się spotkamy na jakimś tam czacie. skype pewnie za pół godziny, jak będzie konferencja Ubisoftu, gdzie będzie mówił pan Yves Guilmont razem z innym człowiekiem który będzie miał na sobie szarą marynarkę i będą niezrozumiali zrozumiali kompletnie i tu by się przydały napisy, a nie jak mówi jakiś Brytyjczyk. To ja taka. myślę, że po asesinie konferencję Ubisoft będzie można sobie darować, więc pewnie nie, na koniec. ja czekam na przygody Barbie, która jeździ na koniach. Dlatego asesina zostawiam na koniec, nie? No właśnie tak myślę. No dobra, już nie spamujemy, bo Tomasz się denerwuje tutaj. To hej, cześć.